że w jego mieście powstawał dziennik pisany nocą w pustelni pewnego Polaka. Śmiesznie jednak rozmawiać z umarłymi, którzy nie chcą poruszyć wody w zatoce, ani ukazać się smukli i czerwoni jak tancerze na czarnych wazach. Wiersze Alfreda Marka Wierzbickiego z tomu Pretekst Włoski czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam i woda smolka. To dwójka Polskie Radio minęło południe. Justyna Piernik, witam Państwa, dzień dobry. Na progu Wielkiego Tygodnia dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. W wieku 94 lat zmarł Wiesław Myśliwski, wybitny pisarz, którego twórczość była bardzo blisko tych źródeł, o których jest nasza audycja. Autor takich powieści jak Nagi Sad, Kamień na Kamieniu, Widnokrąg, Traktat o łuskaniu fasoli, czy słynnego eseju o kresie kultury chłopskiej. Z doświadczenia i języka polskiej wsi czerpał inspirację do głębokich, filozoficznych opowieści o człowieku. Już za godzinę zaprosimy Państwa na specjalną audycję poświęconą jego pamięci. Jest tam ściska do Jezusa, a do Pana. I słonią tam dusów dziesięć, dziewan czwanty w jedna krzysno. I słonio tam tam duszów dziesięć, dziewan czwanty w jedna krzysno. kołatami Piotrze, Piotrze, weź tę klucę i zobacz, w tą kołacę Piotrze, Piotrze, weź tę klucę Idź zobacz, w tą kołacę Przysłopanie panie dusów dziesięć dziewięć w jedna grzyzna. Dziewań śwantych trzeba wpuścić, Grzyzną dusa trzeba wrócić. Dziewań śwantych trzeba wpuścić, Grzyzną dusza trzeba wrócić. Idź duso drogą seroką, Do przekła bardzo głęboką, Idzie dusa wąsko ścieżką, Spotkała się z Matką Boską. Idziem dusa wąsko ścieżką, Spotkałaś się z Matką Boską. Matko Bosko, ratuj ze mnie, Bo Pan Jezus znać ma nie chcę. Wróć się ze mną, drzesną dusą, Płudziam obziem do Jezusa. Tam ze mną grzesnął duso, pójdźmy łobziem do Jezusa. Niech do nieba wstąpić chciały, w rajskie wrota kołatały. Piotrze, Piotrze, weź tę i zobacz w tą kołacę. Piotrze, Piotrze, Zobacz w tą kołacę przysła Panie Matka Nasa A z przysła przysła dusa Matkę nasu trzeba wpuścić Krzysną dusa trzeba wrócić Matkę nasu trzeba wpuścić Grzysną dusa trzeba wrócić Błoska usisała, do Jezusa zawołała coś ci Jezu uciniła, ławca życia obraziła, coś ci Jezu uciniła, ławca życia obraziła, ci pocierza nie. Cieszę Mm-hmm. Zofia Warych, nieżyjąca już wybitna śpiewaczka i twórczyni ludowa z Puszczy Zielonej jej charakterystyczny głos zabrzmiał stowarzyszeniem Sebastiana Wypycha. Dziś sporo czasu w źródłach poświęcimy muzyce kurpiowskiej, nie tylko tej wokalnej, a to za sprawą naszego gościa, którym będzie Marcin Drabik. Znakomity skrzypek, laureat złotych, gęśli dla najlepszego instrumentalisty na nowej tradycji przed pięcioma laty, ale też nauczyciel i popularyzator muzyki w swoim regionie, twórca młodzieżowej orkiestry tradycyjnej Gracyki. Już to wszystko wystarczyłoby nam na długą rozmowę, ale jest jeszcze jedna rzecz, nowość, premiera utworu, który łączy różne pozornie odległe światy. Kompozycja powstała w ramach unijnego grantu, niedawno właśnie miała premierę i ma również walor edukacyjny. Wśród wykonawców, poza naszym bohaterem, muzycy z Bliskiego Wschodu i Estonii, a śpiewa wnuczka Zofii Warych-Lucja. Shit! <laughs> I bory to jest taka fuzja muzyczna, która jest jednocześnie fuzją Twoich zainteresowań wieloletnich, bo to jest i muzyka tradycyjna, taka inkrudo, i poszukiwania muzyki świata, no i aranżacja, kompozycja. Z jakich to potrzeb powstało? Potrzeba była taka, żeby wykorzystać albo pokazać możliwość wykorzystania takich niby prozaicznych narzędzi, których używamy na co dzień do na przykład właśnie innych celów do poszerzenia wiedzy takiej typowo merytorycznej i do przeżycia jakby odbycia obecności na warsztatach muzycznych, w których w normalnych warunkach za bardzo nie moglibyśmy wziąć udział, ponieważ cały ten projekt jest skierowany do młodzieży z małych miejscowości. Gdzie no ciężko, żeby dziecko tam dwunastoletnie podróżowało po świecie, na, żeby się uczyć grać na skrzypcach na przykład jakiejś tam innego rodzaju muzyki, czy żeby się uczyć jakiegoś innego rodzaju śpiewu, czy grania na instrumentach per perkusyjnych, nie wiem, tam na przykład z Bliskiego Schodu, tak jak tam w warsztatach było pokazana właśnie Darabuka, czy, czy inne instrumenty perkusyjne. Więc... Bo cały ten projekt odbywa się w y, przestrzeni komunikatora. Tak, w duchu takim zdalnym. Zdalnie, tak. To Chociaż coś... to nie była pandemia, to nie ten czas. A, e, Ale bo... jakby na kanwie, tak, to wszystko jest na kanwie właśnie tego, co się działo w, w pandemii i co można zrobić na wypadek, gdyby się odpukać, znowu taka sytuacja wydarzyła. Albo jakaś inna, która po prostu nie pozwala nam fizycznie być gdzieś tam daleko. A tutaj możemy i nauczyć się od kogoś, kto jest daleko od nas nowych melodii. Możemy się dzięki właśnie takim zajęciom online nauczyć naprawdę sporo różnych tam ornamentów, rytmiki, które później możemy sobie przez jakiś czas przez siebie tam przepuścić. Co się nowego nauczymy, później jest następny cykl. I w ten sposób sobie zdobywamy wiedzę, tak jakbyśmy gdzieś po prostu poszli do jakiegoś ośrodka kultury. I... Także to było tak właśnie skierowane do, głównie do, do tej młodzieży z mojej orkiestry. Dlatego tam była właśnie fuzja, żeby i pojawiła się, ponieważ uczę na kurpiach, żeby pojawiła się melodia kurpiowska, tradycyjna. No i tutaj właśnie świetnie to dwa lata temu zapoznałem się z Łucją Warych, która przepięknie śpiewa te rzeczy. Yy, która rodzinnie. Jest nauc... Tak, rodzinnie po babci jest nauczona w tej tradycji pięknego śpiewu. Także tu jest w ogóle świetna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o to ukazanie. Z drugiej strony, też jakiś czas temu zapoznałem się z Adebem Homun, który świetnie gra na instrumentach perkusyjnych i przepięknie śpiewa. I też mniej więcej z 10 lat temu jak byliśmy z zespołem, z poszukiwaczami z zaginionego Rulonu na Folk Baltice w Niemczech, to tam z kolei poznałem właśnie estońską skrzypaczkę Adel. Jussi, gdzie razem graliśmy koncert i właśnie jedna z jej kompozycji, która jest taka w duchu tradycyjnym skandynawskim, a tutaj mi pasowało do tej fuzji właśnie taki jeszcze motor, żeby dołączyć do tego, która się bardzo chętnie zgodziła na tę współpracę. No i tak właśnie, tak to powstało. Ten, ten utwór. Czyli mieliśmy tę przestrzeń wirtualną, zdalną, tak jak mówiliśmy, ale no muzycy musieli się jednak spotkać. W realu. W realu próbę miałem tak naprawdę tylko z Adebem. No i to właśnie też yy, chodziło nam o to, żeby pokazać, że no, jak jest taka możliwość, no to na, oczywiście, że najlepiej jest spotkać się po prostu na żywo, ale że możemy też to wszystko zrealizować, kiedy się w ogóle nie, nie mamy y, możliwości spotkać. Tak właśnie było z Adel i tak samo było też no z, z Lucją, która przez dłuższy czas akurat wtedy była w Stanach. A na, I nagry, nagrywaliśmy to po prostu zdalnie. Także y, jedyne spotkanie fizyczne to było właśnie z Adebem. Który z ta... którym zresztą grywasz częściej, spotykasz się częściej. No Adeba w ogóle poznałem przy okazji koncertu z Izą Szafrańską, bardzo y, no, wspaniałą moim zdaniem wokalistką, która właśnie też y, różne śpiewa rzeczy takie sefardyjskie. I tutaj właśnie z Adebem taki fajny duet tworzyli damsko-męski duet wokalny i właśnie Adeb na instrumentach perkusyjnych. Pochodzi z Syrii, ale mieszka już od wielu lat w Polsce, jest właśnie muzykiem, jest też kucharzem świetnym i wspaniałym człowiekiem. No i tak bardzo fajnie nam się, no w ogóle ta współpraca przy tym utworze to tak poszła jak spłatka można powiedzieć. No też zaproponował pieśń, która brzmi prawie no, tak samo jak ta, którą śpiewa Łucja Warych. Rozmawialiście o tym, o tym o tej łączności przecież tak odległych kultur od siebie. Tak. I jak to jest możliwe, że trafiasz w tak dalekiej kulturze na coś co brzmi tak znajomo. No właśnie od razu od tego zaczęliśmy. Od razu przy doborze, kiedy ja bo tak naprawdę miałem kilka melodii tych kurpiowskich do użycia zaśpiewanych przez Łucję i jedną z nich była właśnie ta, która ostatecznie została i tutaj tak kombinowałem, właśnie zatem tak go podpytywałem, a czy jest właśnie coś co też tre, żeby treść yy, odpowiadała, żeby klimat właśnie, żeby skoro jest pieśń o matce, czy jest w jego kulturze, no wiadomo, że jest to jakby retoryczne pytanie, ale żeby coś takiego dobrać właśnie, żeby można to było ładnie dopasować. No a muzycznie to już zostawiam do, do oceny. No staraliśmy się oczywiście, jak, żeby jak najbardziej spójnie to jedno w drugie wchodziło no i, i chyba rzeczywiście się udało. Czyli to jest taki projekt z jednej strony artystyczny, dla ciebie, dla was rozwojowy, a z drugiej strony edukacyjny. Jak zareagowali właśnie słuchacze Czyli ci, którzy podsłuchiwali te Wasze próby, uczestniczyli w tym, co im to dało? No bardzo fajnie zareagowali. Był duży odzew, było sporo osób właśnie na tych warsztatach online'owych. Dużo osób też pytało potem właśnie o czy na przykład są jakieś takie nagrania, no bo wiadomo jak w trakcie warsztatu to wszystko się dzieje na żywo, nie każdy ma możliwość sobie to nagrać. Czy jest możliwość na przykład otrzymania takich plików w wykonaniu na skrzypcach, właśnie to co Adel tam na przykład pokazywała w tym swoim warsztacie skrzypcowym. O instrumenty perkusyjne też dużo chłopaków od nas, którzy tam na przykład grają na harmoniach, a też się interesują bębenkami i robieniem w ogóle bębenków. To też cały ten aspekt perkusyjny, perkusjonaliów, które są bardzo zmyślnie, ciekawie zrobione gdzie mają właśnie jakieś dodatkowe pobrzękające strunki, gdzie w ogóle mają cały mechanizm, że można na przykład te membrany podstrajać. No to te wszystkie technikalia też ich interesowały, także też były tutaj zapytania. Oczywiście o tradycyjny śpiew, jeżeli chodzi o łucję, także no właśnie wszystkie te aspekty udało się tak fajnie zeksplorować, pokazać i zarazić chętnych do tego, żeby właśnie się, no po prostu się, się tego uczyć. Będzie ciąg dalszy, kolejne utwory, czy to koniec? Będą, już nawet mamy nagrane, tylko już to będą po prostu nie w oparciu o jakiś tam projekt, tylko po prostu nasze już takie czyste muzyczne chęci zrealizowania tego. Tak, mamy już tam chyba ze dwa czy trzy skończone takie utwory, które właśnie, w których śpiewa Łucja, w których też śpiewa Adeb gdzie jest też nagrana perkusja. Jego, troszkę moich skrzypiec, no i to jeszcze się tak tam aranżacyjnie te klocki układają, ale już właśnie trzy takie numery są, no mówię, prawie gotowe, jeżeli chodzi o, o, o te pomysły. A czym się zajmujesz obecnie najbardziej, co Cię pochłania? No głównie to jednak działalność taka koncertowa typowo, czyli głównie właśnie z Haliną Młynkową mamy sporo koncertów, z Izabelą Szafrańską. To, to są takie dwa główne składy, w których, w których występuje i to pochłania z, z sporo czasu, bo mamy sporo tych koncertów. Oczywiście nauka dzieciaków, granie z prowadzeniem orkiestry, czyli właśnie orkiestra tradycyjnej gracyki, czyli młodzież skulpiowczyzny grająca na skrzypcach, na harmoniach. Będziemy w Warszawie 17 kwietnia, czyli już za niedługo przy okazji koncertu Muzyczne Źródełko, gdzie jesteśmy laureatami będziemy właśnie brać udział w, w koncercie laureatów, także no, do, co do, dużo się dzieje. Co do orkiestry tradycyjnej Graceki mam do ciebie pytanie, ponieważ znasz te m, oba style, to granie klasyczne wyniesione ze szkoły muzycznej, Akademii y, Muzycznej i to granie tradycyjne które są w dużej mierze rozłączne. I zastanawiam się tak, jak to jest w przypadku dzieci, czy one mogą się uczyć jednocześnie tego sposobu gry, tego akademickiego, pochodzącego ze szkół muzycznych, klasycznego i tego tradycyjnego. No tutaj czy to tak jest... też się zdarza w Twojej orkiestrze? No tutaj to są takie dwie ścieżki, bo część osób, która gra, właściwie większa część, która gra w orkiestrze, nie chodzi nigdzie na, do żadnej szkoły muzycznej, ani do ogniska muzycznego, gdzie się uczy klasycznego sposobu grania. Więc całą wiedzę, które mają, to mają albo ode mnie, albo do jakiegoś innego instruktora, który też uczy muzyki tradycyjnej. Więc jakby tutaj nie ma tematu, po prostu gramy tradycyjnie i tyle, na tyle, na ile tam nam się uda. A z kolei druga ścieżka, dru, dru, druga część osób mniejsza, ale jest, jest też taka, która chodzi do szkoły muzycznej. no Mówię tu głównie tam o skrzypcach. No to tam już bywa różnie. Tam nic, znaczy nic. No podejrzewam, że niewiele, tak jak z rozmów z niektórymi uczniami, czy tam jak też organizujemy na przykład z Januszem Pawlakiem takie kolonie muzyczne w wakacje związane właśnie z muzyką kurpiowską, gdzie też i orkiestra bierze udział. To jest bardzo indywidualnie, to różnie. No... Niestety, ale zdarzają się nauczyciele, którzy w szkołach muzycznych czy w ogniskach yy, robią na przykład z tego jakąś hecę, robią z tego problem, że ktoś o, gra... In tak, tak, że Tak, że tu będzie nie, nie taki aparat, że tu nie, nie taki dźwięk, tu nie coś takiego. Sam na własnym y, przykładzie y, mogę powiedzieć, że są to totalne głupoty. Więc. Y, nie bać się tego, tak, tak nawet na takim wczesnym etapie? Nie bać się tego, y, próbować sobie właśnie różnych rzeczy z tym instrumentem, bo tak naprawdę nie wiemy w wieku szkolnym, jaką my tam, czy w ogóle będziemy grać, jaką muzykę będziemy grać, więc już takie na tym etapie stawianie sobie ścian dookoła, to jest moim zdaniem drogę do, do nikąd. To jest po prostu zamykanie głowy, zamykanie się na na ciekawe rzeczy dotyczące tego instrumentu. Także wiem, że też niestety są takie sytuacje, ale też są takie, które gdzie, gdzie nauczyciele nie mają z tym problemu. Mówią, że właśnie fajnie, że sobie gracie, że jest orkiestra, że po coś te lekcje są, nie tylko po to, żeby w czterech ścianach po prostu od nauczyciela się przez 45 minut tygodniowo tam nasłuchać i po prostu w domu później na, natrenować, tylko żeby gdzieś z tym później pójść i mieć z tego jakąś radość. Konsekwentnie zajmujesz się popularyzacją muzyki tradycyjnej z kurpioszczyzny. No i właśnie Twoim jednym z przedsięwzięć jest stworzenie takich nutników, tak? Nie śpiewników, nutników, w których zapisałeś właśnie jakie melodie. To są dwie części, tak? Dwie części publikacji, w której są nuty. Zasłyszane przez Ciebie, czy też są to transkrypcje utworów, które słyszałeś w archiwach, co zawierają te nutniki kurpiowskie? Nutniki są dwa, mamy dwie części. Część pierwsza to była Puszcza Biała. Zaczęliśmy od Puszczy Białej, ponieważ materiał z tamtych terenów jest dużo mniej popularny. Do tej pory właściwie, jeżeli chodzi o berki właśnie i takie typowo instrumentalne na potańcówki rzeczy dla skrzypków, no to no bardzo mało takich rzeczy, jeżeli w ogóle jakieś tam były. Także ze, od tego zacząłem, żeby to była właśnie pierwsza część ta Puszcza Biała. No i tam yy, większość to są oberki od Aleksandra Bobowskiego, to są transkrypcje z nagrań archiwalnych, yy, które mam od Remka Hanaja. Tak. Twoje transkrypcje? Moje transkrypcje, tak. Moje... Być może to są transkrypcje inne niż na przykład ktoś kto naukowo opracowuje te zbiory, ja te to. melodie. Mógłby zrobić inaczej taką transkrypcję Oczywiście. naukowiec do celów, no powiedzmy badawczych. Myślę, myślę, że pierwszy lepszy skrzypek już by je zrobił inaczej. No i właśnie o to chodzi. No ja się tutaj kierowałem takim kluczem na tak zwaną prostkę, ponieważ wiem, że też są takie zbiory, gdzie tam co do septoli i sextoli jest rozpisany ten rytm, żeby tam jak najwierniej w zapisie nutowym oddać. Też to jest jakiś tam kierunek. Ja wyszedłem z takiego założenia, że trochę też yy, inspirowałem się takimi zapisami nutowymi, jakie znam ze świata po prostu. Gdzie jest na przykład muzyka skandynawska, czy muzyka irlandzka, czy muzyka bałkańska zapisana, tam nie ma aż takich szczegółów rozpisanych. Te szczegóły to są już do wyłapania uchem czy jakiś ozdobnik, czy właśnie, czy spo, że jeden, jest jeden temat, załóżmy, a jeden muzykant go gra tak, a drugi muzykant go, znamy to przecież, jednego Mazurka z przystałowic przecież Jan grał inaczej, Piotr grał inaczej, drugi Jan grał, grał jeszcze inaczej. To dlatego, żeby zostawić przestrzeń i właśnie jakby taką opcję świeżości, że taki, taki uczeń może sobie po nauczeniu się takiej prostej melodii, a potem po usłuchaniu jej trochę dołożyć coś od siebie, to wydaje mi się bardziej wartościowe, niż rozpisanie może by tak się wyuczył po prostu jak etiudy, gdzie ma być triola, gdzie ma być tam coś innego. Bo więc... towarzyszą temu również nagrania, tak żeby można było i y, przeczytać sobie i, y, nuty i też y, posłuchać tego, jak to jest no, ogrywane? Nie towarzyszą temu nagrania. Był taki pomysł, ale no, on nie był ani zawarty w projekcie, też nie starczyło trochę jakby tutaj mocy przerobowych na to. Ale można odnaleźć te melodie. Jak tak, melodie jak najbardziej można odnaleźć. Y, więc te melodie są zapisane w, w tabulaturach, czyli dla kogoś, kto nie umie grać z nut, a tabulatura jest bardzo prosta. Jest już po prostu tak prościutka, że prościej się nie da. Mamy cztery struny i cztery palce, więc bardzo łatwo jest odczytać. I dzieciaki naprawdę no, na lekcji są w stanie, no, niemalże awista, dzięki takiej tabulaturze, po prostu odegrać melodię. Oprócz tego oczywiście są nuty. No a ja jako już nauczyciel, czy tam dla chętnych, którzy taki nutnik nabędą, czy sobie pobiorą, bo jest oczywiście też w internecie do pobrania, do czego zachęcam, to odsyłam do nagrań, które są ogólnie dostępne. Czyli to tak w przypadku tej Puszczy Białej. Jeżeli chodzi o Puszczę Zieloną, która to jest druga część, to tutaj nacisk był z kolei na powolniaki, bo to jest taka moim zdaniem najfajniejsza potańcówkowo-muzykacka forma z tego regionu do pokazania i też bardzo niedoceniana do tej pory, bo tak naprawdę na wszystkich właściwie przeglądach, jak się pojedzie, pojedzie na kurpie, to, to słuchać właściwie jednego powolniaka koło Macieju tego samego, a udało nam się ich tam zgromadzić chyba ze 20 parę. Część była zasłyszana, część była wzorowana na zapisach księdza Skierkowskiego, tylko troszkę jakby przerobiona na potrzeby właśnie skrzypcowe, czyli tam, żeby były bardziej skrzypcowe tonacje. Więc tutaj głównie, głównie powolniaki, no ale też są i oberki, i polki, i, i oczywiście wszystkie tańce, które na kurpiach, ich na przykład nie ma na w Białej, a są w Puszczy Zielonej, czyli Fafury, Olendry i tak dalej, wszystko to, co czym tam jakby kur kurpie słyną. Masz jeszcze jakiegoś takiego starego skrzypka w okolicy, z którym możesz grać? W mojej okolicy niestety nie mam. Jedyni, których mam no to z, z Radomszczyzny, tam, tam gdzie jakby za pierwsze kroki swoje muzykańskie stawiałem. No U nas no, niestety już nie ma takiej możliwości. Opowiedz jeszcze trochę o Gracykach. Gdzie się spotykacie? Jak długo działacie? Bo być może ktoś jeszcze tutaj nas słucha, z regionu i będzie chciał się też przyłączyć do takich zajęć. Gorąco zapraszamy. Mamy na Facebooku swoją stronę, gdzie są wszystkie informacje. Jeżeli ktoś jest chętny, to są informacje kontaktowe. I też można sobie tam obejrzeć, bo jest dużo bardzo materiału. Ze wszystkich festiwalów, na których graliśmy, z różnych konkursów, filmiki, z prób, z potańcówek tak dalej. Gramy wszędzie tam, gdzie nas zaproszą. Jeżeli chodzi o próby, no to teraz są takie trochę okrojone. Z różnych tam racji. też część Orkiestra już ma 4 lata. Część młodzieży już w ogóle po prostu dorosła. Część teraz jest nowej młodzieży, takich ma malutkich dzieciaczków, które, które dołączają. Oni się rekrutują skąd? Oni się rekrutują albo ode mnie, ale no, głównie to przeze mnie. Czyli ktoś gdzieś zobaczy, i wtedy na przykład tam się do mnie odzywa przez internet, czy tam przez telefon, że widział właśnie występ takiej młodzieży, i że fajniej, czy. Udział jest całkowicie darmowy w naszej orkiestrze. Wszystkie też wyjazdy i tak dalej staramy się tak właśnie zorganizować, czy właśnie na bazie jakichś projektów, czy czasami z jakiejś pomocy sponsora żeby po prostu dzieciaki nie musiały za to płacić, tylko żeby po prostu mogły sobie pojechać, mieć wycieczkę, mieć koncert, pomuzykować z, z, sami ze sobą, ale też wiadomo jak to jest na festiwalu, się spotyka inne zespoły, jakieś tam inne właśnie orkiestry z innych regionów. Gdzie się spotykamy, no, mamy duży ten aparat wykonawczy, więc różnie. Na ogół w zaprzyjaźnionych ośrodkach kultury się spotykamy. Czyli tam, gdzie ja uczę dzieciaki, czy to w Turośli, czy w Nowogrodzie, czy tam wcześniej, jak jeszcze uczyłem w Kadzidle, to po prostu z zaprzyjaźnionymi tymi ośrodkami w ich salach po prostu robiliśmy sobie próby. No, ro no, mogliśmy je sobie jakoś tam nagrać i później już z gotowym repertuarem jechać. Także no zapraszamy skrzypków, harmonistów, yy, bębnistów, czy ktoś, kto by chciał pograć na, na przykład na basetli, albo po prostu pośpiewać, to jak najbardziej tutaj jest y, nasza orkiestra otwarta. Czy zdarza się czasem tak, no jak w przypadku tutaj Łucji i Warych, że jest ta ciągłość, bardzo piękna ciągłość międzypokoleniowa w tej tradycji, czy zdarza się tak, że te dzieci, młodzież, która przychodzi do Ciebie do orkiestry, też zaczyna odkrywać jakieś yy, informacje z przeszłości o dziadku muzykancie albo właśnie babci śpiewaczce. To się tam jeszcze nie, nie, nie zdarzyło akurat ta, y, takie sytuacje, za to zdarzają się sytuacje, że powstają y, kapele rodzinne, czyli na przykład na kanwie tego, że dziecko chodzi już tam ileś lat gra na skrzypcach, a potem właśnie gra w takie orkiestrze, i na przykład, a rodzice też sobie coś tam poplumkują i na przykład na, na podstawie tego, y, z takiej chęci dołączenia, do ekipy. Na przykład rodzice biorą się za instrumenty, czy jakby odwrot. Rodzice biorą się, się do tych instrumentów i na przykład po roku, po dwóch, po trzech. Na przykład jest taka kapela glinków, yy, gdzie właśnie yy, dzieciaki grają u nas w orkiestrze, a rodzice też grają na instrumentach. Pani gra na skrzypcach, pan gra na harmonii i dziecko gra na skrzypcach i mają rodzinną kapelę. Także... Czyli dzieci uczą rodziców. A jeszcze na przykład też mam taki y, przypadek, gdzie chodził chłopak do mnie na skrzypce, ale niestety PlayStation wygrało z ćwiczeniem na skrzypcach. Za to tata tak się zaraził tym chodzeniem y, na, na lekcje, że sam wziął te skrzypce i mówi, to jak on nie chce, to ja będę chodził. I y, na przykład już od y, kilku ładnych lat i robi super postępy i na przykład tata gra na skrzypcach. Także i takie są y, historie. Orkiestra Tradycyjna Gracyki, jak słyszeliśmy, to jeden z zespołów docenionych w konkursie Nasze Muzyczne Źródełko. Ich grania będzie można posłuchać w czasie koncertu laureatów 17 kwietnia o swojej działalności, opowiadał nam dziś Marcin Drabik. Zauważony i doceniony nieraz w konkursie Nowa Tradycja, zdobywca Złotych Gęśli. Nie tylko złote Gęśli, ale liczne nagrody w tym konkursie znów czekają na artystów zajmujących się muzyką tradycyjną naszego kraju albo inspirujących się nią w swojej twórczości, ale uwaga dziś już ostatni dzień na wysyłanie zgłoszenia. Wszelkie informacje na stronie konkursu i radiowego Centrum Kultury Ludowej. I to już wszystko w dzisiejszych źródłach. Przypomnę, że po godzinie 13 na naszej antenie zmiana, specjalna audycja, w której e, znajdą się wspomnienia o Wiesławie Myśliwskim. Żegnam się z Państwem pieśnią wielkopostną w poruszającej interpretacji Teresy Mirgi. Justyna Piernik, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. O grodzie Oli Zapiski ze współczesności. Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Zapraszam dziś na cykl opowieści Bożeny Fabiani sprzed dwóch lat, przygotowany specjalnie na czas Wielkiego Tygodnia. Autorka jest doktorem historii, poetką, tłumaczką i przez wiele lat w audycji w stronę sztuki przybliżała słuchaczom dwójki wiedzę o sztuce i kulturze wizualnej. Audycję przygotowała Dorota Gacek. Judasz w oczach malarzy. Wiadomo, że zdrada Judasza uruchomiła całą machinę aresztowania i skazania Jezusa na śmierć. Tymczasem jestem głęboko przekonana, że ten człowiek z pewnością nie chciał śmierci nauczyciela. On jako człowiek praktyczny chciał tylko przyspieszyć królestwo, o którym Rabbi tyle razy mówił. Kto wie... Może śniło tecy ministra skarbu u boku żydowskiego króla? Uważał, że sytuacja, jaką sprowokuje, zmusi Jezusa do działania, no bo z pewnością nie da się uwięzić, skoro umiał się wymknąć niezauważenie, kiedy go chcieli ukamienować, czy kiedy go chcieli zrzucić w przepaść. Przecież na własne oczy widział cuda Jezusa. Tylko, że sprawy potoczyły się całkiem inaczej. Jezus wyraźnie powiedział Piłatowi podczas przesłuchania, że królestwo jego nie jest z tego świata. Tymczasem królestwo Judasza było z tego. Jego złoty sen się nie spełnił. A malarze nigdy mu nie wybaczyli zdrady, przynajmniej ogromna ich większość. Karali go pędzlem na różne sposoby. Pokazywali szpetnego, pokazywali rudego, czyli człowieka fałszywego, pokazywali z wielkim nosem, z czarną aureolą, czasem z diabłem, czy wplątanym we włosy, czy, czy na karku, z wielką czarną muchą wpadającą mu do łóz przed kęsem chleba. A wszyscy zgodnie wyrzucali, nie wszyscy, ale prawie wszyscy, wyrzucali go za stół podczas ostatniej wieczerzy. Ale może zacznijmy od samej zdrady. Wydaje mi się, że najlepiej pokazał tę zdradę Giotto na samym początku XIV wieku, co jest o tyle dziwne, że on dopiero przełamywał pewne schematy sztuki bizantyjskiej, a jest to naprawdę obraz, w którym jest właściwie wszystko. Obraz się nazywa albo zdrada, albo w internecie podpisują go jako wręczenie Judaszowi Srebrników, chociaż tam żadnego wręczania nie ma, bo Judasz już ma te pieniądze. Na tle błękitnego nieba i tutaj przypominam, że do niedawna obowiązywało zawsze tło złote, symbol raju. Obok świątynnego przecionka, to też jest nowum, bo do niedawna malarz symbolicznie tylko zaznaczał budowlę, stoi kilku mężczyzn. Trzej z nich to żydowscy kapłani. Czwarty to właśnie Judasz. Przyszedł po wskazówki, jak ma pomóc schwytać Jezusa. No i po pieniądze, które już ściska w lewej ręce w jakimś takim płóciennym woreczku. Ma na sobie żółty płaszcz narzucony na żółtą suknię. Giotto ukazał go w profilu. To też jest nową, bo do niedawna wszystkie postacie musiały zawsze stać sztywno i frontalnie. Ma niskie czoło, wydatny nos, rude włosy, ryża brudka i wąsik. Nie jest szpetny jakiś taki specjalnie odrażający. Jest zwyczajny. Tylko nad głową czarna aureola sygnalizuje, że coś tu nie tak. Do dzisiaj zresztą ocalał jedynie kawałeczek tej aureoli. Judasz słucha w wielkim skupieniu arcykapłana, także stojącego w profilu, w takim obszernym czerwonym płaszczu ze złotą bordziurą, a kapłan z takim jakby ojcowskim przejęciem udziela mu jakiejś instrukcji, zbliżając przy tym poufale prawie z miłością taką swoje dłonie do dłoni Judasza. Obok stoją dwa inni kapłani, jeden tyłem do tamtych w zielonej szacie, Drugi naprzeciw jego, w jakiejś takiej popielatej, trudno powiedzieć, bo to z reprodukcji trudno powiedzieć, jaki jest kolor, spoglądają na siebie znacząco. A ten w zielonej szacie dyskretnie daje drugiemu znak kciukiem prawej dłoni, wskazując stojącego z tyłu Judasza, odwróconego do niego plecami, że to ten, to o niego chodzi. Przy czym zarówno mimika, jak i gesty postaci są czymś zupełnie nowym, wprowadzonym do malarstwa przez dziotta. Jakże wymowne są ich oczy. To po prostu się słyszy tą szeptaninę. A poza tym warto sobie powiększyć te twarze w komputerze, dlatego że to są znakomite fizjonomie. I właściwie to byłoby już wszystko, gdyby nie drobny wkład wyobraźni artysty. Malarzowi nie wystarczyły bowiem symboliczne kolory. Żółty płaszcz, ruda płeć bo to są wszystko oznaki zdrady. Zapragnął scharakteryzować tego człowieka mocniej. Dodał mu za plecami kosmatego doradcę. Odrażająca, kudłata kreatura, chudy diabeł wzrostu samego Judasza, pazurzaste łapska trzyma na ramionach swego podopiecznego Brodatą paszczę zbliża do karku tak aż wydaje się, że chucha że na niego. No, już go nie wypuści. Teraz może przejdźmy do kilku wybranych obrazów pokazujących ostatnią wieczerzę. Najbardziej znana jest z pewnością ta scena wykonana przez Leonarda da Vinci w refektarzu klasztornym Dominikanów w Mediolanie. Dlatego nie będę jej tutaj dokładnie omawiać. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że wcześniejsze obrazy ze sceną ostatniej wieczerzy, na przykład Pędzla Giotta z Florencji czy Ducia ze Sieny, były bardzo spokojne. Apostołowie siedzieli nieruchomo, w rządku po porządku, a Judasza można było poznać tylko po ciemnej aureoli i geście ręki, którą bardzo nieelegancko sięgał razem z Jezusem do jednej misy. Natomiast Leonardo I przyjął inny klucz. Wziął za motto obrazu inne zdanie Jezusa. Nie to, że poznacie zdrajcę po ręce, którą będzie maczał w misie razem z nauczycielem, lecz to pierwsze, że jeden z was mnie zdradzi, bo to zadziałało na nich jak kij w mrowisko. Wywołało wielkie poruszenie i na tym polega niezwykłość tego fresku, że malarz przełamał tutaj pewien schemat. A samego Judasza wcale nie pokarał. Ani nie przedstawił jakoś negatywnie, ani nie wyrzucił nawet na drugą stronę stołu. Siedzi jako trzeci z rzędu po prawicy Jezusa. Leonardo pokazał tylko jego reakcję na to stwierdzenie zdrady. Aż go cofnęło. wygięło do tyłu z nożem w ręku, którym niechcący potrącił solniczkę i rozsypał sól. To mistrz już wie, no i ta sól rozsypana, to też jest prawdopodobnie jakiś symbol. Po Leonardzie inni malarze powrócili do raczej spokojnej scenerii, z tym, że zgodnie usuwali Judasza z grona tych siedzących po bokach Jezusa. A jego jednego sadzali zawsze z drugiej strony stołu. No i dodawali mu to diabełka na karku, to kota przy nodze, albo Judasz był rudy, albo był bardzo czarny. Po prostu, żeby zaznaczyć, że to taki ciemny typ. Nie Jest taki fresk w kaplicy sykstyńskiej, gdzie na ścianie bocznej Cosimo Roselli namalował Ostatnią Wieczerzę. I tam właśnie jest wszystko to, o czym mówię. Takie same obrazy, ale freski też spotyka się we Florencji z okresu renesansu. Ale mamy też w malarstwie zupełnie inne usytuowanie apostołów i Jezusa i inne spojrzenie na Judasza. To już jest wiek XIX nawet druga połowa. Malarz Nikolaj G., wnuk francuskiego arystokraty, któremu udało się uciec przed kilotyną z rewolucyjnej Francji i osiadł w Rosji. Ten malarz sięgnął do historii. Pokazał wieczerze spożywaną należący, jak prawdopodobnie to miało miejsce. Bo taki panował wtedy obyczaj. Ewangelista Marek wyraźnie pisze o sali na wieczerze, o sali dużej, cytuję, usłanej i gotowej ale to, że spożywają te wieczerze na pół leżący wcale nie jest tu najważniejsze najważniejszy jest nastrój jakiejś grozy która zawisła w powietrzu autor obrazu nadał mu tytuł tajna wieczeria”, a przez mrok brak kolorów szalone ubóstwo wnętrza i potraw też spowodował że ta scena bardziej przypomina jakieś zebranie spiskowców niż epizod z Ewangelii. Cisza. Wszyscy leżący wpatrują się w napięciu w jakiś wielki cień na ścianie. Korzystając jedynie z reprodukcji długo nie mogłam pojąć, czego oni się boją. Czyżby w drzwiach pojawili się już żołnierze? Aż wyczytałam, że to Judasz stojący tyłem i zasłaniający sobą światło wkłada płaszcz, dlatego taki wielki ten cień, bo wychodzi, a wiadomo dokąd i po co. Stąd te ich przepełnione grozą oczy. Obraz zakupił sam car Aleksander II. Dzisiaj znajduje się w Moskwie w Tretiakowskiej Galerii. Tak więc Judasz wyszedł z wieczerzy i poszedł do arcykapłana, żeby następnie wrócić na czele kohorty do ogrodu Getsemanii i wskazać Jezusa. I znowu wracam do Giotta. bo wspaniały jest jego fresk z kaplicy Areny w Padwie, który nazwano pocałunkiem Judasza, a pokazuje pojmanie Jezusa. Z tym pocałunkiem naprawdę to pewnie wcale tak nie było, bo uczeń w Palestynie całował nauczyciela zawsze w rękę, nigdy w twarz. Ale tu na obrazie jest to najważniejszy moment i zarazem małe arcydzieło Giotta. Oto przy pomocy dwóch trójkącików, jakimi miał zwyczaj malować oczy, udało mu się dokonać istnego spięcia wzroku, jak to nazwano w literaturze przedmiotu. Ten moment. Udało mu się też pokazać wielkie zamieszanie, wrzawę strażników kapłańskich z pochodniami, latarniami, bronią, tak jak to opisuje Jan w Ewangelii. Widać, jak Piotr mieczem odciął ucho słudze kapłańskiemu malchosowi. Widać na prawej krawędzi fresku tych samych kapłanów, którzy przysłuchiwali się scenie zdrady z Judaszem, a teraz obserwują uważnie, co się dzieje, czy aby ich srebrniki nie poszły na marne. Inny kapłan wskazuje gestem ręki żołnierzom Jezusa, bo już wie, który to, ponieważ Judasz zgodnie z umową wita nauczyciela właśnie pocałunkiem. Jezus wyższy od Judasza, Piękny, spokojny, wyprostowany, stoi nieruchomo, a grubawy i pucołowaty Judasz, cały niemal wtulony w nauczyciela, sięga ku jego twarzy, by pocałunkiem go wydać i patrzą na siebie. Jezus nieco z góry, Judasz ku górze, trochę bezczelnie. Co za siła w tym spojrzeniu? No i stało się. Jezusa zabrali. I teraz znowu przenosimy się w wiek XIX, wracając do wspomnianego malarza francusko-rosyjskiego, yy, skątyniont przyjaciela Tolstoja i portrecisty całej jego rodziny. Otóż Nikolaj Gej sportretował Judasza po pojmaniu Jezusa. Obraz nazwał Skrucha. Noc. W całkowitej pustce, gdzieś na jakiejś kamienistej drodze lśniącej w poświacie Księżyca, bez jednego drzewa czy krzaczka, na zimnie, w głębokiej nocy stoi szczelnie okutany w jakąś, byle jaką chustę, zakrywającą też głowę, samotny mężczyzna. Stoi prawie tyłem, także nie widzimy jego twarzy. Wpatruje się w dal, gdzie majaczą jeszcze sylwetki tych, którzy aresztowali Jezusa. I ten aresztant odwraca się. Spoglądając od dali na Judasza, ale że też jest ledwo, ledwo widoczny, to tylko bielejąca twarz każe się domyślać, że to Jezus. Judasz już wie, że popełnił coś strasznego. Ale jak mógł przypuszczać, że Jezus dobrowolnie odda się w ręce kapłanów? No i przeżywał drękę. I takiego udręczonego zdrajcę, który dałby wszystko, żeby cofnąć sytuację, maluje z kolei w wieku XVII inny genialny psycholog pędzla, Rembrandt. Ten zaledwie 23-letni syn młynarza z nadrenu, jako jedyny wśród malarzy okazał Judaszowi współczucie. Obraz nazywa się Judasz zwraca kapłanom Srebrniki. I znajduje się w prywatnych zbiorach w Anglii, ale w Pradze, w Muzeum Narodowym jest kopia wykonana przez jego ucznia. To wstrząsająca scena. Zrozpaczony, załamany Judasz rzucił arcykapłanowi przeklęte srebrniki pod nogi i na kolanach błaga, prosi, żebrze wprost o odwołanie akcji, broni jak umie niewinnego nauczyciela. Kapłani jednak nie mają zamiaru odstąpić od tak dobrze pomyślanego planu i opędzają się przed nim jak przed wściekłym psem. Wprost wyczuwa się ich nienawiść. Pogardę dla tego chudopachołka, który im zawraca głowę. Za chwilę go wykopią z tej sali. A Judasz, który w końcu okazał się człowiekiem, nad pieniądze wybrał uczciwość. Z bezsilności... I z rozpaczy powiesi się. I tak scena przekazywania mu pieniędzy na początku i scena ich zwrotu zawiera w malarstwie całą historię zdrady Judasza. Do opowieści Bożeny Fabiani wrócimy jutro o 12.45.